Obchodził Jan Chrzciciel całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w Księdze Mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego, Każda dolina niech będzie wypełniona, Każda góra i pagórek zrównane, Drogi kręte niech się staną prostymi, A wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Pańskie, Tak jak stoimy, prośmy ducha świętego. Przyjdź, duchu święty, do mojego serca. Przyjdź, duchu święty, przyjdź, przenikaj mnie. Potrzebujecie. Otwórz moje serce na słowo Boże, zdejmij wszelką blokadę ze mnie. Zdejmij wszelki ucisk i związanie, odblokuj moje uszy i oczy, przyjdź Duchu Święty, otwórz całkowicie moje serce, by Słowo Jezusa zapadło w głębi mego serca, bym usłyszał wszystko, bym usłyszała wszystko, co Bóg ma mi do powiedzenia. Duchu Święty, przenikaj mnie. Duchu Święty, potrzebuje Cię. Oświeć mnie. Duchu Święty, uwolnij od wszelkiego grzechu. Duchu Święty odetnij mnie od grzechu Duchu Święty stwórz mnie na nowo Przeniknij moje serce Daj mi nowe życie Aby moje serce, moje życie się przemieniło Abym wyszła stąd nowym człowiekiem Abym wyszedł zupełnie nowy, przemieniony przez Jezusa Chrystusa O Duchu Święty przyjdź ze swoim namaszczeniem Teraz ja Cię proszę, bo bez Ciebie to słowo nie będzie będzie zrozumiane, bez Ciebie to słowo nie będzie przyjęte ani wykonane. Ja Ciebie potrzebuję duchu mocy, duchu Jezusa. Rozpal serca w tym zgromadzeniu, odblokuj wszystkie blokady. Bądź między nami, przechadzaj się między nami, uwolnij od ducha głuchego i niemego, który zamyka nasze oczy i uszy, daj nam pełną moc Bożą, by to słowo nas przeniknęło, by to słowo nas uwolniło od zła, by to słowo nas uzdrowiło, Duchu Święty, teraz Twoje dzieci potrzebują Cię w tym zgromadzeniu. Przyjdź i przenikaj nasze serca, bo Ty wszystko możesz. Stwórz nas na nowo w tym Słowie i Ty Maryjo potężna we wstawiennictwie i działaniu. Królowo nasza, Matko nasza, wstawiaj się za nami aby Słowo Boże nas przeniknęło i odcięło od wszelkiego zła w naszym życiu i dało nam nowe życie, życie Jezusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Usiądźmy, by przyjąć Słowo Jezusa. Marysia jest grzeczna, i Antoś jest grzeczny i wszystkie dzieci są grzeczne i są kochane wraz z rodzicami i słuchają Słowa Bożego także i wielbią Pana Jezusa na swój sposób dlatego radują się nasze serca że jesteśmy razem w tym zgromadzeniu siostry i bracia to jest czas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 Verlinde, się pisze, Verlinde, Verlę, który w Tybecie osiągnął największe stopnie wtajemniczenia, a potem spotkał Jezusa i demaskuje tą całą duchowość wschodu, która jest pod wpływem złego. Jezus nie chce, byśmy tymi nowiś, no, nowinkami jakimiś dawali się zwieść. Jezus tego nie chce. Jezus chce, byśmy byli czyści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 A może coś jednak, coś by z nim było. I widzisz, przyszła taka chwila. Furtka zamknięta, Demon się czepił. I przyszedł taki moment, że inna koleżanka, ta z ogólniaka też, tego samego, przyszła mu. wiesz, ten Krzysiek, on myśli o tobie. On cię wspomniał, on o tobie pamięta i pytał, że może byście się, by się, się spotkali. Jak ona to usłyszała.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 Panie Jezu, daj nam tą siłę, ponadnaturalną łaskę, siłę ponadnaturalną, by każdy z tutaj z obecnych mógł się odciąć w imię Twoje, by móc doświadczać całkowitej wolności i całkowitego uzdrowienia od Boga. Amen. Dlatego Paweł mówi do Rzymian 12,2, nie bierzcie wzoru z tego świata.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 pełni Ducha Świętego. Do takich ojców i takich mężów potrzebują dziś rodziny i cały Kościół. Amen? Amen. Dlatego radykalizm wierzę. Radykalizm wierzę, by całym sercem należeć tylko do Jezusa Chrystusa. Nie pół na pół. Bo jeśli będziesz letni...